Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości To nieprawda, kłamstwo Tajna historia Polski Olga Braniecka, goszczy dzisiaj w audycji Tajna Historia Polski, znakomitego historyka, profesora Pawła Machcewicza z Instytutu Studiów Politycznych PAN i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W dorobku pan profesor ma mnóstwo druków, zarówno zwartych, jak i rozproszonych, jak na przykład historię Hiszpanii, wydaną w 2000 roku wspólnie z Tadeuszem Miłkowskim, publikacje o Jedwabnem, jak również projekt stworzenia w Warszawie Międzynarodowego Muzeum II Wojny Światowej jako kontrapunktu dla Berlińskiego Centrum Wypędzeń. Dzisiaj będziemy mówić o problemie o etapie w naszej historii, bardzo ważnym zjawisku w naszej historii najnowszej i o książce, którą pan profesor był uprzejmy wydać w tym roku. Książka nazywa się Monachijska menażeria pod tytuł Walka z Radiem Wolna Europa. A więc dziś o Radiu Wolna Europa. Dodam jeszcze, że spotkanie autorskie związany z wydaniem tej książki, ma się odbyć 14 grudnia. 14 grudnia w ośrodku Karta, konkretnie w Domu Spotkań z historią na prowadzonym Karowej. przez ośrodek Karta. Niestety nie na Karowej, bo tam się odbywa remont, ale w Pałacu Staszica, Pałacu Staszica co, który jest, to jest to równie Stół. godne miejsce. Radio Wolna Europa powstało w 1949 roku w Nowym Jorku jako medialne ramię Narodowego Komitetu na Rzecz Wolnej Europy. Siedzibę miało przez cały czas właściwie prawie do końca w Monachium i co najważniejsze dla nas, Polaków, 3 maja 52 roku powstała rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Pierwsze słowo na antenie tej rozgłośni wygłosił Jan Nowak. Jeziorański, pierwszy dyrektor Radia Wolna Europa. To, co powiedział Jan Nowak-Jeziorański, to były słowa niezwykle ważne, związane także z datą 3 maja. To było odniesienie do jednego z najważniejszych momentów polskiej historii. Natomiast, żeby oddać sprawiedliwość tym, którzy wraz z Nowakiem tworzyli radio, to trzeba wspomnieć, że polska sekcja Radia Wolna Europa powstała nieco wcześniej, w roku 50. I na jej czele najpierw stał Lesław Bodeński, później Stanisław Strzetelski. Z tym, że problem polegał na tym, że audycje były prawie niesłyszalne w Polsce. One były, no i tych sekcji było wtedy już kilka. Było kilka sekcji narodowych, czasłowacka, węgierska, Problem polegał na tym, że dopóki te audycje były przygotowywane w Nowym Jorku, to one nie mogły być aktualne. One były nadawane z opóźnieniem, Były też bardzo słabe nadajniki i w tym sensie Nowak Jeziorański jest twórcą rozgłośni Polski, która takie, była jaką my znamy, pamiętamy, jaką zagłuszano na przestrzeni tak, no, 50 prawie lat. I to był właśnie ten głos wolnej Polski. Tak, i pani spytała się, jakie były pierwsze słowa Jana Nowak Jeziorańskiego. One były właśnie takie, tu mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski. W związku z tą nazwą też było zresztą sporo kontrowersji, ponieważ ci ludzie, ci publicyści czy politycy na emigracji, którzy byli niechętni radiu, podnosili, że jest to radio amerykańskie i że nie jest uprawnione w związku z tym do używania Takich nazwy Głos Wolnej mm -hmm. Polski, ponieważ wprowadza w błąd słuchaczy, sugeruje, że przemawia w imieniu polskiego rządu, polskich władz, władz na uchodźcy. Więc zanim Nowak stworzył rozgłośnie przez wszystkich niemal szanowaną na emigracji, czy, czy przy, przez miliony słuchaczy w Polsce, to musiał pokonać wiele trudności. Także, o czym się dzisiaj nie pamięta, trudności na emigracji, ponieważ nie wszyscy no, sprzyjali tej inicjatywie tworzenia głosu wolnej Polski. Tak jak my pamiętamy, to było jeszcze radio, polska sekcja Radio BBC, był głos Ameryki oczywiście, Również tak, ważny. i początkowo oczywiście Głos Wolnej Polski czy Radio Wolna Europa wydawało się, że będzie kolejną z istniejących już rozgłośnie, ale po kilku latach okazało się, że Nowak zgromadził zespół znakomitych dziennikarzy, którzy robili radio inne niż BBC, czy Głos Ameryki. Różnica polegała na tym, że to radio no, informowało o no, właściwie każdym szczególe życia kraju. Używano Właśnie takiego pojęcia, że to jest radio substytucyjne, zastępujące radio krajowe. Czyli inkre... mówi, mówiące to, czego w kraju z żadnego medium dowiedzieć się było nie sposób, czyli o wielkiej polityce, ale tak przyjęto od początku założenie, że mówi się o sprawach najdrobniejszych. Mówi się o sporcie, o pogodzie no, nawet. O kulturach. Tak, żeby słuchacz kraju, który już mimo zagłuszania zdoła nastawić swoje radio na Radio Wolna Europa, otrzymywał pełen zestaw informacji i mm. nie miał on wręcz pokusy słuchania radia oficjalnego. Ginie. I to była ogromna różnica między Radnią Wolna Europa a powiedzmy BBC, że to radio stworzone przez Nowaka świetny i bliski kontakt zdołało nawiązywać ze słuchaczami. Poza rzeczywiście geniuszem zarówno organizacyjnym, jak i stricte zawodowym, dziennikarskim, profesjonalnym Jana nowaka Jeziorańskiego, który przecież wcześniej pełnił zupełnie inną, zaszczytną rolę w życiu Polski w czasach bardzo bolesnych, strasznych i czarnych, poza tym jeszcze musiał mieć kontakt z krajem. Oni musieli wiedzieć, co w tym kraju naprawdę się dzieje. Trzeba powiedzieć, że Nowak, niezależnie od tego, że był bohaterskim kurierem podziemia w czasie wojny, to jednak miał doświadczenie dziennikarskie. Po pierwsze współtworzył powstańcze radio Błyskawica, uh -huh, po drugie uh -huh. pracował w BBC przed objęciem funkcji dyrektora Radio Wolna Europa. Natomiast rzeczywiście sukces Radio Wolna Europa wynikał w dużej mierze z tego, że zdołano uzyskiwać bardzo dokładne i aktualne informacje z kraju. I to też była przewaga nad BBC i głosem Ameryki. I to jest cała epopeja. Docieranie do ludzi z kraju, bardzo często tych ludzi, którzy na przykład wyjeżdżali służbowo na zachód, czy uciekinierów z Polski. Po roku 1956 to było nieco łatwiejsze, ponieważ liczba osób wyjeżdżających za granicę lawinowo wzrosła, ale przed rokiem 1956 to było naprawdę bardzo trudne. Stworzono całą siatkę korespondentów terenowych, którzy właściwie działali we wszystkich miastach, gdzie cokolwiek Polacy z kraju docierali. Nie? W Wiedniu, w Sztokholmie, w Paryżu, w Londynie i zbierana anonimowo, każda właściwie informacja była, była cenna. Mhm. Potem z kolei po roku 1956, kiedy granice prl owskie już nie były takie szczelne, Nowak sam spotykał się z wieloma ważnymi informatorami, ujawnił ale to dopiero już po upadku komunizmu był lojalny wobec swoich informatorów nawet po ich śmierci ujawnił, że w latach 60. na przykład spotykał się nie mniej, nie więcej tylko z członkiem Biura Politycznego PZPR-u Adamem Rapackim. To też wymagało ogromnych środków konspiracyjnych, środków bezpieczeństwa, żeby nie zostało to ujawnione. Rapacki na przykład ostrzegał Nowaka o tym, że rośnie w siłę w latach 60. frakcja partyzantów. Kupiono wokół Mieczysława Moczara, ministra spraw wewnętrznych i uważał, że należy ostrzegać wolną Europę przed jakby możliwym jeszcze zaostrzeniem sytuacji wewnętrznej w Polsce. W Ale najbardziej chyba legendarnym informatorem Nowaka i Radia Wolna Europa był Chyba Władysław Bartoszewski, który stworzył w latach 60. całą grupę ludzi, którzy no w konspiracji. Mają tak, tak, to jest bardzo ciekawe, że ta była grupa złożona ze starych, wytrawnych konspiratorów. Sam Władysław Bartoszewski oczywiście był konspiratorem i z czasów wojny, i potem po Ziemi Niepodległościowym po 1944 roku, ale skupił wokół siebie kilka osób, które działało wraz z nim w okresie okupacji. Bardzo ciekawe, że to były m.in. Łączniczki. Armii Krajowej i Winu. I jakby stosowano podobne Te metody. Same zasady. E, czyli na przykład w sposób konspiracyjny wysyłano przesyłki nie bezpośrednio do Monachium, tylko pod różne adresy Londynia na przykład wysyłano z różnych miejsc w kraju, tak żeby SB nie mogła wpaść na trop tych działań i zresztą bardzo długo, przez wiele lat one były niewykryte przez SB. Potem nastąpiły aresztowania pod koniec lat 60 na początku lat 70 -tych. Samego Bartoszewskiego ostatecznie nie aresztowano, ale przedstawiono mu zarzuty, był wielokrotnie przesłuchiwany. Prawdopodobnie stanąłby przed sądem, gdyby nie to, że Władysław Gomuko został obalony przez robotników Wybrzeża i nowe gierkowskie kierownictwo nie chciało, nie chciało procesu politycznego, ale była to Działalność mhm. na wielką skalę. Ja poświęciłem cały rozdział mojej książki tej siatce konspiracyjnej ale stworzonej przez Władysława, Władysława Bartoszewskiego. Niby w czasy pokoju, niby już można powiedzieć, pył bitewny opadł. Okazuje się, że na tym niewidzialnym froncie o dusze i umysły Polaków walka trwać musi i dała rezultaty. I to jest taka właśnie nawet nie druga konspiracja. Po tego pojęcia używa się do konspiracji z lat 40. 40 i powiedziałbym, ja że trzecia konspiracja, czyli najbardziej wytrwali. Akowcy, winowcy nie składają broni i walczą dalej nawet w latach 60. -tych. Co ciekawe, głównym partnerem Bartoszewskiego był Tadeusz Rzęczykowski, czyli jego starszy kolega z konspiracji wojennej. Pan, to są te wspaniałe pan. takie więzi, nawet nie polityczne, tylko koleżeńskie, przyjacielskie, sprawdzone w najtrudniejszych czasach. Skąd ta nazwa, Monachińska Menażeria? Nazwa pochodzi od tytułu broszury. Dzisiaj już wiemy, że broszury pisanej na Rakowieckiej przez Służby Bezpieczeństwa, która była rozpowszechniana na emigracji w latach 60 i która była jednym z przejawów działań władz PRL-u przeciwko Radio Wolna Europa. W tej broszurze wypisywano różne straszne rzeczy o Nowaku Jeziorańskim, o innych redaktorach radia. No i uznałem, że to jest taki bardzo wdzięczna nazwa, wdzięczny tytuł dla książki. Zresztą treść tej broszury jest omówiona w jednym z rozdziałów. Ta broszura pokazuje, że w zwalczaniu radia właściwie nie przestrzegano żadnych granic, nawet granic zdrowego rozsądku. To, co zarzucano Nowakowi Ziorańskiemu, to już się nie mieści w kategoriach no, zwykłego prawdopodobieństwa logiki. To stamtąd pochodzi ta fałszywka o tym, że on z gestapo pieniądze, kasy jakiś pamiętam. To było jakiś, troszeczkę późniejsze. Ta fałszywka, o tym nie fałszywka, tylko cała kampania przeciwko Nowakowi, kampania oskarżeń o to, że był kolaborantem hitlerowskim, że przede wszystkim formułowano dwa oskarżenia, że po pierwsze jako kurier podziemia współpracował z gestapo i dlatego mógł dokonywać tych swoich misji konspiracyjnych, a drugie oskarżenie było takie, że był treuhanderem, czyli zarządcą pożydowskiego majątku. I to była cała kampania w pierwszej połowie lat 70 prowadzona przez SB, która polegała na rzeczywiście preparowaniu fałszywek, rozsyłaniu ich po całej Europie Zachodniej, po Stanach Zjednoczonych, dostarczano na przykład takie fałszywki senatorowi Fulbright'owi, który wówczas w Stanach Zjednoczonych walczył o likwidację radiowolna uropaczy. Była to wielka operacja SB na wielu poziomach, w wielu krajach, która no, zmierzała do osłabienia pozycji Nowaka Jezelańskiego, którego Postrzegano jako jednego z największych wrogów Spiritus władzy ludowej. Oporu tak, oporu przeciwko tak. władzy ludowej, mimo że poza krajem. Czy ja się mylę, panie profesorze, czy jednym z najważniejszych momentów w historii Radia Wolna Europa były efekty ucieczki Józefa Światły i jego wyznania, jego można powiedzieć spowiedź w odcinkach, która też w warunkach niebywałej wprost konspiracji i rozmaitych zakulisowych działań przez Jana nowaka Jeziorańskiego ta spowiedź została właśnie wyemitowana w radio Wolna Europa, no i była brzemienna w skutki. To był rzeczywiście moment bardzo ważny i w historii Radia Wolna Europa. że to był e, światło. światło uciekł na zachód w grudniu 1953 roku, a Radio Wolna Europa zaczęło nadawać audycje poświęcone i światle, i przede wszystkim informacjom, które on ujawnił, od września 1954 roku. I nadawano te audycje przez wiele miesięcy, a potem nawet przerzucano drogą powietrzną, czyli w balonach wypuszczanych w Bawarii i które przelatywały przez granicę nad terytorium Polski. Te rewelacje światły były jakby w formie broszu, rozrzucane nad Polską. A Polską. był to? Józef był to Światło. bardzo wysoki funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zastępca dyrektora 10 Departamentu MBP, Departamentu Kluczowego, zajmującego się nadzorem nad kadrami partyjnymi. Józef Światło brał udział m.in. w aresztowaniu Władysława Gomułki. Generalnie Światło był człowiekiem zaufania Moskwy, wiedział właściwie wszystko. Można zakładać, można się domyślać, że po likwidacji Beri, szefa aparatu bezpieczeństwa w Związku Radzieckim, bał się, że podobne czystki nastąpią w Polsce i że funkcjonariusze bezpieki będą takimi kozłami ofiarnymi, którzy no, pozwolą ściany. partii oczyścić się prawda, mm -hmm. z zarzutów o zbrodnie, o łamanie praw człowieka w okresie stalinowskim. I wyprzedzając swoje ewentualne aresztowanie, przeszedł z Berlina Wschodniego do Berlina Zachodniego w grudniu 1953 roku. I zaczął opowiadać o wszystkim, co wie, w wyniku czego między innymi został, no po śmierci Bieruta został zwolniony z więzienia Gomułka, obrany Gomułka, wypuszczony kardynał Wyszyński i stąd październik i jakby na chwilę zaczęło się nowe życie w Polsce, czy można tak powiedzieć? No z całą pewnością to była ogromna zmiana i taki oddech, taki hałas wolności dla milionów Polaków. uwolniono kardynała Wyszyńskiego, innych biskupów, wielu księży. Kościół na kilka lat uzyskał możliwości dosyć swobodnego działania. Chłopi mogli wystąpić ze spółdzielni produkcyjnych i nigdy już w Polsce nie było powrotu do kolektywizacji. Co ciekawe, przerwano także zagłuszanie Radio Wolna Europa na kilkanaście na lat. Na kilkanaście lat zagłuszały nadal Związek Krajewski i Czołwacja, także zagłuszały te kraje audycje polskie, Radio Wolna Europa, ale z Polski nie zagłuszano aż do początku 1971 roku, to ta Liberalna, w cudzysłowie, ekipa Edwarda Gierka przywróciła zagłuszanie Radio Wolna Europa. Panie profesorze, spotkamy się pewnie jeszcze w tym studiu, ponieważ następnym tematem, o którym chciałabym z panem pomówić, jest polski październik na węgierskim tle. A dzisiaj mam nadzieję, że. Te meandry historii najważniejszej rozgłośni w dziejach PRL będą znane, ludzie tej rozgłośni będą szanowani, będziemy o nich pamiętać, bo zrobili bardzo wiele dlatego, żebyśmy tu dzisiaj mogli siedzieć. Dziękuję bardzo panie profesorze. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że w studiu Polskiego Radia, w audycji Tajna Historia Polski, moim gościem był pan profesor Paweł Machcewicz, a żegna państwa Olga Braniecka. Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! Kłamstwo! Tajna historia Polski.